Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualność jedynki. Amerykański Departament Skarbu przedłużył do 16 maja zezwolenie na zakup objętej sankcjami rosyjskiej ropy. Dotyczy to surowca załadowanego na statki. Poprzednie zezwolenie wygasło 11 kwietnia, a kilka dni temu sekretarz skarbu USA Scott Besant mówił, że Waszyngton go nie przedłuży.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 Jacek Czarnecki mówił, że parlamentarzyści dołączający do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie chcą opuścić szeregów PiS. Na razie, z tego co mi się wydaje, oni nie planują wychodzić z PIS-u. Być może czekają aż będą wypchnięci, ale generalnie to chyba im chodzi o to, żeby ten ich elektorat był jak najszerszy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że dla osób zaangażowanych w Stowarzyszenie Rozwój Plus nie będzie miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości.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 Ustawa trafi teraz do Senatu. Oznakowanie i rejestracja zwierzęcia to koszt 50 zł. Niedostosowanie się do przepisów będzie groziło grzywną do 5000 zł. To są aktualności jedynki. Papież Leon XIV pożegna dziś Kamerun, show w stolicy kraju Jaundę i uda się do Angolii. Rozpoczyna się szósty dzień długiej i intensywnej pielgrzymki Leona XIV do Afryki. Papież do tej pory mówił o pokoju, biedzie i głodzie oraz o sztucznej inteligencji. Całą homilię papież poświęcił walce z głodem. Chleb jest dla wszystkich, jeśli wszystkim się go rozdaje, jeśli nie bierze się go ręką, która zagarnia, ale ręką, która daje. Obfitość pokarmu powstaje wtedy, kiedy nie jest on racjonowany z powodu sytuacji kryzysowej, nie jest kradziony w wyniku sporów, nie jest marnowany przez ludzi tuczących się na oczach innych, którzy nie mają nic do jedzenia, powiedział papież. Zwracając się do świata akademickiego zalecał w dobie sztucznej inteligencji budować kulturę spotkania. Jak każda wielka transformacja historyczna również i ta wymaga nie tylko kompetencji technicznych, ale także formacji humanistycznej zdolnej do uwidocznienia logiki ekonomicznej, utartych uprzedzeń i form władzy, które kształtują postrzeganie rzeczywistości powiedział papież. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Watykan. Prawie 50 najlepszych młodych rachmistrzów zmierzy się dziś w Siedlcach w Mistrzostwach Polski w obliczeniach na Sorobanie. 12. edycja spotkań z japońskim liczyłem ma na celu popularyzację matematyki, mówi Agnieszka Gilświderska z Instytutu Matematyki Uniwersytetu w Siedlcach. Obliczenia na sorobanie bardzo rozwijają taką wyobraźnię. Dzieci, młodzież czują liczby, nie tylko są dla nich martwym tworem, bez zbędnej otoczki teoretycznej matematyki. Więc jest to fantastyczna rzecz, która bardzo rozwija matematycznie, która popularyzuje matematykę. Karol Sienkowski z Akademii Sorobanu wyjaśni teraz Państwu na czym polega ta metoda liczenia. Soroban to japońskie liczydło. Sama metoda obliczeń polega na manipulowaniu koralikami tego liczydła w taki sposób, aby używając zależności matematycznych uzyskać prawidłowy wynik czterech podstawowych działań matematycznych. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio RDC. A to był aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sobota, podobnie jak cały weekend, będzie ciepła i pogodna wręcz idealna na spacer. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 14 do 18 stopni w większości regionów. Nieco chłodniej będzie dziś tylko na wybrzeżu. Noc w Polskim Radiu 24. Wtórka programu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Komentarz. W tej części naszego programu porozmawiamy o trwającej pielgrzymce papieża do Afryki. W Kamerunie Leon XIV mówił m.in. o konfliktach zbrojnych na świecie. War... Potentaci wojenni udają, że nie wiedzą, że wystarczy chwila, aby zniszczyć. Ale często nie wystarczy całego życia, by odbudować. To mogłoby się stać mottem tej wizyty, tej, tej pielgrzymki papieskiej w Afryce. Z nami pan Michał Kłosowski, Watykanista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy zgodzi się pan z tym, że zacytowane słowa Leona XIV mogłyby być taką myślą przewodnią całej tej wizyty w Afryce papieża Leona XIV? Taki nie, nie, to się była w kontekście takie złożonych rzeczy, kopieskie pielgrzymki. Pamiętajmy, że ta pielgrzymka jest dopiero w połowie. Mhm. Za nami Algieria, bardzo ważna wizyta dla samego papieża Leona XIV. No a w Kamerunie słowa o pokoju. Dzisiaj wybrzmiewałem bardzo, bardzo mocno. Ale to są nie jedyne słowa, które pamiętać powinniśmy, bo też te słowa, które papież powiedział, chociażby o dialogu międzyreligijnym, kiedy odwiedzał ten wielki meczet w Algierze, też takimi, no właśnie, jednymi z najważniejszych słów tej pielgrzymki, być by mogły. No, my się koncentrujemy na tych wątkach związanych z pokojem, z wiadomych względów i ze względów tej sytuacji międzynarodowej napiętej, którą obserwujemy, ale także w związku z tym, że no wiele można powiedzieć o tym pontyfikacie, ale na pewno nie to, że papież Leon XIV nie jest konsekwentny, bo zaczął swoje publiczne nauczanie w roli papieża właśnie w tej, w tej funkcji od pozdrowienia nawiązującego do, do słów Chrystusa właśnie dotyczącego pokoju. Pokój z wami, mówił papież Leon XIV z lodzi Bazyliki Świętego Piotra. No i cały czas tę naukę o pokoju kontynuuje. Tak, to jest coś, co jest niewątpliwie rysem tego pontyfikatu. Kiedy stałem 8 maja zeszłego roku na placu świętego Piotra, patrząc na tą lodzie Bazyliki, kiedy wyszedł tam kardynał Robert Prewost, to faktycznie wszyscy usłyszeliśmy te słowa o pokoju. Te słowa, które przecież no, nam, Polakom, są też tak bliskie, że na to, że wypowiedział je też z tego samego miejsca niekto inny jak A Jan Paweł II. Więc widzimy tutaj nie tylko to, że Leon XIV, jest papieżem pokoju, jak już go nazywa, ale widzimy też pewną kontynuację myśli Kościoła, myśli Watykanu, myśli papieskiej właśnie w kontekście tej potrzeby pokoju na świecie ale też taką, taką dużą potrzebę czy konieczność stolicy apostolskiej przedefiniowania języka, bo to nie jest tylko nawoływanie do pokoju per se, ale to jest cały czas pokazywanie pewnych ram intelektualnych, ram znaczeniowych tego pojęcia pokoju właśnie. No, mamy do czynienia, oprócz tego, że z głową kościoła katolickiego, z duchownym, to jeszcze z prawnikiem i matematykiem, jeśli dobrze pamiętam. Więc tak. też trudno oczekiwać od kogoś z takim Takim podejściem, z takim wykształceniem, że będzie formułował myśli pozbawione jakiegoś logicznego kontekstu i, i pozbawione tej logicznej kontynuacji. Przede wszystkim to jest, panie redaktor, myśl bardzo głęboko zakorzeniona w nauczaniu Kościoła i to zarówno Ewangelii, to co pani powiedziała, ale też św. Augustyna, hmm. bo papież Leon XIV mówi o pokoju nie jako właśnie jakiejś niewiadomo efemerycznej, zjawiskowej rzeczy, tylko o bardzo jasnym darze. I ta logika daru między jednym a drugim człowiekiem jest tutaj Podstawą rozumienia przez papieża Leona XIV sensu pokoju. I też papież bardzo jasno mówi o tym, że pokój nie jest brakiem jakichkolwiek konfliktów. Demokracja przecież zasadza się na sporze, ale pokój jest zdaniem papieża Leona XIV stanem, w którym te konflikty mogą być pokojowo i dialogicznie rozwiązywane. I to jest bardzo ważne, mam wrażenie dla dzisiejszego świata, który, tak jak papież Leonczytający też mówił do nas, do dziennikarzy na pierwszej audiencji tuż po swoim wyborze, no, tego głosu nieradykalnego, głosu racjonalnego, głosu dialogicznego bardzo potrzebuje. Chciałam powiedzieć, że wielu ma o to do papieża pretensje, ale to chyba bym przesadziła. Niektórzy mają o to pretensje, ale przede wszystkim mhm. ma o to pretensje jego rodak, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i wywołuje ten konflikt, nie wiem czy sztuczny, czy faktyczny, z papieżem Leonem XIV. Jak pan to ocenia, jak pan na to patrzy? Myślę, że przede wszystkim to nie jest konflikt personalny i nie można tego tak czytać, panie redaktor, bo te słowa papieża o pokoju są odbierane w różnych częściach świata w taki sposób bardzo jasny i czytelny, nie tylko w Waszyngtonie, ale też w innych stolicach świata, w Tel Awiwie, nawet w Teheranie, w Moskwie czy w różnych miejscach świata, bo nie są nigdy adresowane przez papieża personalnie, to tutaj widzimy istotę tego sporu. Prezydent Donald Trump na potrzeby komunikacji politycznej, marketingu politycznego próbuje spersonalizować ten konflikt. Znamy to z polityki, jeden wobec drugiego. Na co papież Leon XIV w samolocie do Algieru, zapytany przez kolegę Chris'a Lamba z cnn o to, co chciał powiedzieć Donaldowi Trumpowi, odpowiedział, nie będę z nim dyskutować. Nie będę z nim dyskutować, nie jestem politykiem. Moją rolą jest głosić Ewangelię. Głosić, ja dodam, tłumaczyć też, bo te ramy znaczeniowe, tą architekturę języka, którą inną buduje Leon XIV, e, widzimy faktycznie na co dzień, nie tylko jako właśnie takie jasne zdanie o pokoju, ale cały też kontekst i pewnego rodzaju opowieść o tym, e, czym ten pokój jest. To a propos kontekstu i a propos tego nawiązania do nauczania św. Augustyna, papież jest augustianinem przecież, Święty Augustyn też wiele w swoich pismach uwagi poświęcał temu, e, temu stwierdzeniu o wojnie sprawiedliwej. Czy w nauczaniu papieża Leona XIV jest miejsce... Na takie pojęcie? Wojna sprawiedliwa to jest coś, czym my jako Kościół, my jako wierni, ale w ogóle świat no mierzy się od dawna. Pamiętam dyskusję w kontekście wojny sprawiedliwej i poprzedniego pontyfikatu papieża Franciszka, kiedy Rosja rozpoczęła tą swoją, proszę wybaczyć to określenie, Pełnoskalową inwazję, bo to jest określenie, które po prostu jest eufemizmem na wojnę. Natomiast to już wówczas mówiliśmy o wojnie sprawiedliwej. I tu trzeba postawić gwiazdkę, bo wojna sprawiedliwa to jest coś, o czym mówimy w momencie, w którym zaatakowany musi się bronić. I to jest oczywista oczywistość. Natomiast Sobór Watykański II, a wcześniej jeszcze zrzucenie amerykańskich bomb nuklearnych na Hiroshima i Nagasaki zmieniło tą koncepcję w ten sposób, że w momencie, w którym ludzkość została skonfrontowana z siłą, która może zmieść całe narody, całe miasta z powierzchni ziemi w ciągu sekundy, Thomas Merton, amerykański zakonnik, trochę ją przebudował, tą koncepcję wany wtedy, nie w kierunku jakiegoś szkodliwego pacyfizmu, tylko w kierunku tego, o czym dzisiaj mówi papież Leon XIV, o czym mówił Franciszek również, pokoju rozbrojonego i nieuzbrojonego to chodzi o to, że oczywiście naród zaatakowany ma prawo się bronić, ale przede wszystkim teoria wojny sprawiedliwej jest teorią dzisiaj tak naprawdę zapobiegania tej wojnie. Bo w momencie, w którym my posiadamy technologię nuklearną, ale dzisiaj się mówi o sztucznej inteligencji, papież Franciszek w, swoim, w swojej wiadomości w wystąpieniu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu mówił o tym, że też trzeba myśleć o sztucznej inteligencji jako takiej właśnie opcji atomowej dla świata, to wszystko składa się na taki bardzo jasny obraz, że Wojna Sprawiedliwa, która jest de facto e, taką koncepcją, w której napadnięty ma prawo się bronić, żeby osiągnąć pokój, została przebudowana dzisiaj w tym kierunku, żeby do tej wojny w ogóle nie dopuścić. Bo widzimy, jak wielkie zniszczenia, czy jak wielkie zagrożenie, już nie dla jednostek, ale dla których miast, a nawet narodów te współczesne środki zbrojne po prostu niosą. Czy z punktu widzenia zatem nauczania Kościoła to, co dzieje się w tej chwili na linii Stany Zjednoczone, Izrael, Iran można nazwać wojną sprawiedliwą? No bo w końcu Amerykanie i Izraelczycy 28 lutego przekonywali nam o tym, że to jest atak prewencyjny po to, żeby uniemożliwić Iranowi atak nuklearny. Ja nie mogę powiedzieć czegoś, czego mi powiedział papież. Papież nie podnosił głosu, kiedy Ameryka prowadziła tą operację, jak to się mówi, dekapitacyjną w Wenezueli a jednocześnie poprzedni papież bardzo jasno nazywał agresję rosyjską wobec Ukrainy. W kontekście mocarstwa atomowego, w atakującego inne państwo, no trudno jest mi mówić o wojnie z to jest moje osobiste zdanie, pani redaktor, bo mamy tutaj gigantyczną różnicę potencjałów. Ale to, co robi papież Leon XIV i na tym myślę, że warto by się też było skupić i o tym powiedzieć więcej, to jest kwestia tego, że chociażby ambasador Iranu podziękował papieżowi za to, że e, sprawił, że jego naród nie został Zmieścony z powierzchni Ziemi, tak jak e, pamiętamy ten wpis prezydenta Donalda Trumpa na Truth Social. E, więc myślę, że ta koncepcja wojny sprawiedliwej dzisiaj, w XXI wieku, wobec tych wszystkich zmian technologicznych, e, dysproporcji sił, a też zagrożenia gigantycznego dla świata, e, jest w trakcie pewnego przebudowywania. To jest pierwsza rzecz. Ale to, na czym skupia się stolica apostolska i na tym skupia się Watykan i papież, to w kontekście tej wojny sprawiedliwej jest na niedopuszczaniu do nowych konfliktów e, i na mediowaniu. Tak jak pamiętamy, hmm. prezydent Włodymierz Zełenski wielokrotnie dziękował papieżowi Franciszkowi chociażby za to, że Watykan umożliwił jedną z pierwszych wymian jeńców pomiędzy e, e, Rosją a Ukrainą. No i pamiętamy też to symboliczne zdjęcie siedzących naprzeciwko siebie na krzesłach w Bazylice Świętego Piotra w czasie uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka, e, prezydenta Trumpa i prezydenta Zełenskiego. Na ile dyplomacja tak. watykańska? jest w tej chwili siłą, która może skłonić mocarstwa do zmiany zdania. No bo sugeruje pan tutaj, że być może stało się tak w przypadku rozmów pokojowych i rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To co, to, co mówię, nie, nie sugerując, to jest to, że ambasador Iranu podziękował papieżowi publiczny i w mediach społecznościowych. I to jest fakt, który jest ontologiczny, empiryczny. Widzieliśmy, można do tego wrócić. Natomiast dyplomacja watykańska jest tak naprawdę, odpowiedzią na to bardzo dobrze znane stwierdzenie Józefa Stalina. Ile dywizji ma papież? Papież może nie ma dywizji, ale ma siatkę nuncjatur rozciągniętą na całym świecie. I to Watykan pozostaje wobec wszystkich skonfl skonfliktowanych stron, ostatnią często deską ratunku dla tych, którzy po prostu mogą być przy jednym prawda? stole. Dokładnie tak. Więc dyplomacja watykańska, mimo że działająca zwyczaj w ciszy, w cieniu, ma gigantyczne znaczenie dla utrzymywania jakiejkolwiek równowagi pokojowej na świecie, bo nuncjusze w każdym z tych krajów odgrywają często rolę ostatniego zawodnika siedzącego przy stole i zaprasza, zapraszającego do, do rozmów. Dlaczego tak trudno jest zatem o efekt takiego działania w przypadku tej wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, na tym naszym najbliższym wschodzie? To sam papież Leon XIV o tym powiedział kilka, kilka minut temu, o tym pani Rach też mówiła. Wiemy, że są w świecie siły, którym zależy na tym, żeby konflikty trwały. Są w świecie siły, które zarabiają, i to powiedział Leon XIV, na konfliktach. Więc z jednej strony mamy te różnego rodzaju próby mediacji. Panie ja, pewnie państwo też pamiętacie, jeden z kardynałów watykańskich gdzieś w połowie tak naprawdę czasu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego poleciał w cztery niemożliwe zdawałoby się miejsca do Kijowa, Moskwy, Pekinu i Waszyngtonu. Mediować, karneocupi, e, mediować, rozmawiać. Te rozmowy też powiedzieć, są nieskuteczne. Oczywiście, dlatego że są siły, które zależy na konfliktach, to jest polityka. Ale z drugiej strony brak takiej siły, która mówi porozmawiajmy, spróbujmy się spotkać i zawsze do takiego, do której można wrócić, byłby gigantycznym brakiem dla naszego świata. więc Z jednej strony też można mówić o nieskuteczności tych watykańskich czy, czy, czy papieskich starań, ale z drugiej strony nie wiemy, co by było, gdyby takiej rzeczywistości i takich działań nie było. No bo sama pani redaktor powiedziała o tym zawieszeniu broni. Mhm. Ja wspominam o wymianie jeńców. To są rzeczy, które są realnym dorobkiem watykańskiej dyplomacji w tych konfliktach. Gdyby jej nie było, tych rzeczy byśmy nie mieli. Więc myślę, że można mówić zarówno o jakimś braku spektakularnych efektów, no bo nie ma pokoju w teście tych dwóch konfliktów, ale z drugiej strony Mamy gesty, które zbliżają nas do jakiegoś pokoju czy jakiegoś zawieszenia broni. I myślę, że w tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, w świecie w od II wojny światowej jest najwięcej konfliktów nie tylko w Europie na Bliskim Wschodzie, ale też w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, w Afryce. To już same takie działania, już samo to, że te rzeczy się wydarzają, czyli wymiana jeńców, czyli zawieszenia broni które w dużej mierze są zasługą stolicy apostolskiej, czy w ogóle możliwości rozmowy, na co mamy dowody, są już same w sobie całkiem sporym sukcesem. Na ile uzasadnione jest pytanie o obce wpływy w dyplomacji watykańskiej, w otoczeniu papieża, wśród ludzi, którzy kreują politykę Watykanu, również tę politykę międzynarodową? Wpływy amerykańskie, rosyjskie? Pani redaktora, papieska Akademia Dyplomatyczna należy do chyba jednej z najlepszych szkół dyplomacji na świecie. Wpływy zewnętrzne to jest coś, o czym się pewnie plotkuje. Natomiast szefem sekretu stanu jest kardynał, kardynał, czyli książę Kościoła Pietro Parolin. Szefem dyplomacji Watykańskiej jest arcybiskup Paul Gallagher, arcybiskup, czyli również wysoki hierarcha kościelny. I ona składa się z ludzi o różnych kulturach, różnych językach, różnym pochodzeniu. Więc wydaje mi się, że mówienie o wpływach takich czy innych jest rzeczą co najmniej. Na wyrost przy całej różnorodności tejże dyplomacji i ludzi w niej, w jej skład podzących. Bo tak jak mówię, to są przede wszystkim ludzie kościoła, hierarchowie, biskupi, arcybiskupi. już też jest jeszcze biskupem, czyli wysoko postawionym hierarchom kościelnym. Także o tych wpływach ja bym, że tak powiem, nie mówił zbyt wiele. Bardziej zwracałbym uwagę na to, że na co mamy dowody, czyli na to, że faktycznie jest zróżnicowanie językowe, kulturowe i przez to jest różne patrzenie na świat. To jest bardziej kwestia tego niż tego, o czym pani redaktor powiedziała. Mm. To jeszcze pomówmy, zostało nam dosłownie kilka, dwie minuty naszej rozmowy o tym miejscu, które odwiedza, o tych miejscach, które odwiedza papież Leon XIV, Afryka i to przesłanie o pokoju, które płynie właśnie z tego kontynentu, z tego miejsca. Na ile to jeszcze wzmacnia ten przekaz Leona XIV? Przez przypadek, bądź bądź przewrotnie, amerykańska dyplomacja wzmacnia to przesłanie. Bo wszystkie próby wystąpień wiceprezydenta J.D. Vansa i pana prezydenta Donalda Trumpa w kontrze do tych papieskich słów, które są. Absolutnie niepersonalne, to o tym pamiętajmy, sprawia, że te słowa są coraz bardziej słyszane na świecie. Ja jakiś czas temu pojawiły się takie badania demograficzne, socjologiczne, pokazujące, że katolików wiernych w Afryce jest więcej niż w Europie. No i to też jest istotne. To centrum kościoła przenosi się dzisiaj ze starej Europy świata zachodu na świat do tej pory peryferyjny, który tak naprawdę tymi peryferiami nie był zawsze. Przecież Hipona, dzisiejsza Annaba, czyli w wybrzeżu Algierii, w czasach Imperium Rzymskiego i pierwszych wieków chrześcijańska to było absolutnie centrum cywilizacji. Dlatego św. Augustyn był tam biskupem. Więc to przesłanie pokojowe papieża Leona XIV jest dziś z tych kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest wzmacniany kontrom amerykańskiej administracji, tym, że jest wygłaszane w Afryce kontynencie, który jest dzisiaj centrum kościoła, no i po trzecie moralnym autorytetem papieża, oczywiście, którego słucha cały świat, co widzieliśmy w kontekście tych, tych słów ostatnich, tej wymiany zdań. Myślę, że to przesłanie jest bardzo mocno słyszane i widać, że świat tego pokoju pragnie. I chyba myślę, że możemy wszyscy mieć nadzieję, że, że, że to się ziści. E, mimo tych różnych sił, którym na konfliktach zależy. Ta wizyta też pokazuje rzeczywiście, że zmienia się środek ciężkości e, również w kościele katolickim, o czym pan wspomniał, o tych statystykach ludzi wierzących i praktykujących na różnych kontynentach. O grafikach porozmawiamy? Czy nie ma o czym mówić? O grafikach? Tak, tych grafikach zamieszczanych przez prezydenta Trumpa. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, pani redaktor, tak jak Wladimir Wolkow pisał w jednej z swoich książek, żeby takim pudłem rezonansowym się nie stawać, to znaczy nie mówić i nie powielać tych rzeczy, które um, mają się rozchodzić dla jednej czy drugiej siły. No, zostały usunięte te grafiki, przynajmniej jedna z nich, to najbardziej bluźnierze, najbardziej obrazobójcza, obrazobójcza. Mm, I myślę, że, że to było właściwe właściwie to zostało zrobione, czyli usunięcie tej obrazoburczej grafiki z internetu przez samego prezydenta Donalda Trumpa. To w takim razie ciszej nad tymi grafikami. Taki, nie taki apel bardziej. niech zostanie po tej naszej rozmowie. Pan Michał Kłosowski, Watykanista, był z nami. Bardzo panu dziękuję i szczęśliwej podróży. Dziękuję. Posłyszałam, że dziękuję. dołączy pan do, do papieża Leona XIV. Tak, Teraz dosłownie w ostatnim momencie, nie państwo zapali, zaraz mam nadzieję, może usłyszymy się z Angoli. No to w szczęśliwej podróży jeszcze raz i mnóstwa pozytywnych wrażeń z tej pielgrzymki, z tej podróży. Dziękuję bardzo za usłyszenie. Powtórka programu Komentarz. Połączył się z nami pan dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Uczelni Łazarski Łazarskiego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, co nas czeka od poniedziałku, czeka pacjentów, dlatego że szykuje się duży protest szpitali powiatowych w całej Polsce, nazywany już przez publicystów, bo nie wiem czy przez samych organizatorów tej akcji, Czarnym Tygodniem. To krzyk rozpaczy ze strony tych, którzy zarządzają tymi szpitalami powiatowymi, które no, są taką podstawą opieki szpitalnej w naszym kraju? No niewątpliwie jest to sygnał, że jeśli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia w szpitalach powiatowych, pojawiają się dosyć znaczące problemy, które w wielu przypadkach kończą się zamykaniem oddziałów szpitalnych, redukcją kadr medycznych i ograniczeniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Dlaczego to szpitale powiatowe właśnie podnoszą ten, ten krzyk rozpaczy, gdyby trzymać się tej symboliki? wydaje się, że głównym powodem jest pewna strategia Ministerstwa Zdrowia, która, która realizuje pewien projekt tzw. koncentracji świadczeń szpitalnych. Czyli to znaczy? stara, się, stara, się, stara się jak gdyby koncentrować udzielenie świadczeń w mniejszej liczby placówek. Jest to zgro, zgodne z Krajowym Planem Odbudowy, który został uzgodnione z Unią Europejską, żeby zmniejszać udzielanie świadczeń w warunkach szpitalnych, a, a realizować je głównie w warunkach ambulatoryjnych. Natomiast starać się, żeby tylko te ośrodki, które gwarantują realizację dużej liczby świadczeń, miały pewną szansę funkcjonowania w przyszłości. To brzmi tak, panie doktorze, jakby celem była likwidacja części tych szpitali. No niestety dokładnie tak. Jest to zapisane w dokumentach strategicznych. Między innymi takim dokumentem właśnie jest Krajowy Plan Odbudowy, gdzie zobowiązaliśmy się na e, e, tak zwane odwrócenie piramidy świadczeń, czyli zmniejszenie udzielenia świadczeń szpitalnych na rzecz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i POZ-u. Na, te, na ten cel Unia Europejska przeznaczyła konkretne środki finansowe. W zeszłym roku mieliśmy trzy nieudane próby stworzenia takiej ustawy sieci szpitali. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia podejmuje jak gdyby innego rodzaju ruchy zachęcające szpitali do, szpitale do, albo do konsolidacji, albo do rezygnacji z niektórych oddziałów szpitalnych. Jak to wygląda z punktu widzenia pacjenta? Bo rozumiem i tak się domyślam, że większość naszych słuchaczy teraz coraz szerzej otwiera oczy ze zdziwienia i może również z obawy, że za chwilę ten szpital, który jest najbliżej, może nie za chwilę, ale w jakiejś perspektywie czasowej może przestać działać i będzie trzeba po tę pomoc szpitalną jechać znacznie dalej. Dokładnie tak. Główny problem dotyczy szpitali powiatowych, gdyż tak najczęściej te szpitale powiatowe złożone są z czterech oddziałów szpitalnych. Z chirurgii, chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa oraz pediatrii. Jeśli chodzi o demografię, ona jest bardzo niekorzystna dla oddziałów pediatrycznych i ginekologiczno-położniczych, gdyż mamy od wielu lat tendencję zmniejszenia się porodów. W tej chwili około 200 tysięcy porodów rocznie jest w Polsce, a jeszcze kilkanaście lat temu było blisko milion. Czyli te oddziały mają mniejsze, mniejsze obłożenie. Są takie oddziały ginekologiczne, położnicze, gdzie tych porodów jest 150, czyli można powiedzieć, że poród odbywa się co drugi dzień. I funkcjonowanie takiego oddziału z punktu ekonomicznego, ale także bezpieczeństwa pacjenta, nie ma uzasadnienia. I już kilkanaście lat temu wprowadzono pewien wskaźnik, który dotyczył liczby porodów, minimalnej liczby porodów, która powinna uzasadniać funkcjonowanie, oddziału, funkcjonowanie oddziałów ginekologiczno-położniczych i to była liczba 400 porodów rocznie. Okej, okay, rozumiem. Mniej porodów, pewnie więcej ich nie będzie, jeżeli na przykład pojawi się taka perspektywa rodzenia na sorze, o czym także jakiś czas temu było głośno. Ale czy to jest powód, żeby zamykać szpital? Przecież to jest bardzo specjalistyczna infrastruktura, w którą no, głównie samorządy lokalne inwestowały przez ostatnie lata niemałe pieniądze, no bo to one są odpowiedzialne za utrzymanie tych, tych budynków, tej infrastruktury. I rzeczywiście, no może pediatrycznie, może położniczo, ginekologicznie takich potrzeb nie ma, ale interna, która pewnie coraz bardziej z czasem przypomina geriatrię niż oddział chorób wewnętrznych, tutaj potrzeby za chwilę będą prawie nieograniczone. Czy nie można po prostu zamienić w funkcjonalności tych oddziałów, które są zamykane albo ograniczane, konsolidowane na te, które bardziej odpowiadają potrzebom współczesności? Dokładnie tak się dzieje. Zarówno w mapach potrzeb zdrowotnych, jak i właśnie w krajowym planie odbudowy przewiduje się, że te oddziały, tak zwane zostaną przez oddziały tzw. opieki długoterminowej, czyli dla osób starszych, które wymagają dłuższego pobytu w szpitalu. I tego typu działania są realizowane. Szpitale powiatowe na ten cel uzyskują w tej chwili już środki z Ministerstwa Zdrowia i są w dużym stopniu, powiedzmy sobie, motywowane pod względem finansowym, żeby dokonywać tej, tej transformacji. Ja tylko przypomnę, że pierwszy pomysł zmniejszenia liczby szpitali był za czasów ministra religii, było to ponad 20 lat temu, gdzie właśnie minister religia opracował taką mapę szpitali powiatowych, które właśnie powinny być przekształcone w oddziały e, opieki długoterminowej. Natomiast e, to się to się przez tyle lat nie udało i w tej chwili no, sytuacja jest taka, że e, ten proces następuje bardzo powoli. No i w jakiś sposób musimy się z tym liczyć. Też musimy mieć świadomość, że w wielu powiatach liczba mieszkańców ulega zmniejszeni, że jednak o, część osób przy, przemieszcza się do ośrodków, e, e, które są dużą aglomeracją, o, czyli trzeba dostosowywać potrzeby szpitalne do aktualnej sytuacji demograficznej i pewnych perspektyw. I tu Nie mamy... ma pan, panie doktorze takiego wrażenia, że to jest takie... Zaklęte koło, bo w sytuacji no rzeczywiście wyludniają się niektóre powiaty, zamykamy szpital powiatowy albo ograniczamy jego działalność, no to na pewno nie namówimy, nie skłonimy tych, którzy tam zostali, żeby zostali, a już na pewno nie zachęcimy nikogo, żeby tam do tego powiatu, do tej miejscowości, do tego miasta przyjechał i chciał się tam osiedlić. Błędne koło. Dokładnie tak, tym bardziej, że... Często zdarza się, że szpital powiatowy jest największym pracodawcą w danym powiedzie. I likwidacja tego szpitala również ma pewne negatywne oddziaływania gospodarcze. No natomiast no, trzeba, wy, trzeba stosować tą politykę zdrowotną w sposób bardzo wyważony, bo jeszcze mam dodatkowy jeden problem, to mamy na dzień dzisiejszy ogromne niedobory kadr medycznych. Te niedobory kadr medycznych. Dla szpitali powiatowych są szczególnie mm, mm, szczególnie dużym problemem, bo dotyczą tych specjalności, o których powiedziałem. W tej chwili średni wiek lekarza, chirurga i pediatry w Polsce zbliża się do 60 roku życia, co powoduje, że wiele szpitali zamykanych nie spo, jest nie z powodu oddziałów szpitalnych zamykanych jest nie z powodu decyzji, powiedzmy sobie, politycznej hmm. czy ekonomicznej, tylko z powodu braku lekarzy. I taką, taką, z taką sytuacją spotykamy się od kilku lat, gdzie właśnie brak lekarzy powoduje to, że dany oddział przestaje funkcjonować. Ten protest, który jest, jego początek planowany na poniedziałek, ma nam to uświadomić, uzmysłowić? Czy ma wywołać reakcję pod tytułem no, próba gdzieś ukrócenia tych, tych problemów, ich rozwiązania? No więc właśnie to, o czym powiedziałem, jest dosyć trudny Trudno znaleźć jest odpo odpowiednie rozwiązanie, bo utrzymywanie nierentownych placówek, które właśnie z powodów demograficznych czy z powodu ka braku kadry medycznej, no, pogłębia tę sytuację, która często dla samorządów powiatowych jest bardzo poważna, bo mamy do czynienia z zadłużeniem się szpitali publicznych. Szacuje się, że zadłużenie samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest na poziomie 25 miliardów złotych. Są to długi, które obciążają samorządy. Więc te działania powinny być racjonalnie realizowane. No i pewnym rozwiązaniem, które Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w zeszłym tygodniu, jest wzmocnienie procesu konsolidacji placówek, czyli to, żeby powiaty łączyły dwa szpitale w jeden podmiot, gdyż dawałoby to pewną szansę na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi i kontraktem z nfz -em. No ale pracownicy tych placówek pewnie się burzą, no bo to się wiąże z restrukturyzacją zatrudnienia w tych placówkach. Dokładnie tak i tutaj powiedzmy sobie ten problem pracowników, nie tylko pracowników, no całej jak gdyby infrastruktury powiatowej, bo też musimy mieć świadomość, że wiele, wiele podmiotów działa na rzecz szpitali w sytuacji właśnie, kiedy ten największy pracodawca przestanie funkcjonować w danym powiecie, to także ranga danego powiatu spada w sposób znaczący i, i to jest też dosyć duży Duży problem. To czego brakuje to przede wszystkim takiej debaty publicznej, która by wyjaśniła te ogólnopolskie zmiany, które wymuszają od, od Ministerstwa Zdrowia podejmowanie pewnych działań. To co warto zaznaczyć to bez względu na, na to kto rządził w Polsce to tego typu działania były podejmowane. Właśnie od czasów ministra religii każdy minister stał, starał się zracjonalizować sieć szpitalną i po to właśnie powstały mapy potrzeb zdrowotnych, żeby było pewne narzędzie, które w sposób e, bardzo e, e, racjonalny będzie definiować to, gdzie powinien być dany szpital i, i w jakim zakresie powinien udzielać świadczeń zdrowotnych. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę. Pan doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw ochrony zdrowia. Uczelnia Łazarskiego był z nami. Rozmawialiśmy na temat problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce i na temat planowanego od poniedziałku protestu w szpitalach powiatowych. Czarny tydzień ma się rozpocząć. Organizatorzy tego protestu uspokajają, że nie będzie się to wiązało z żadnymi niedogodnościami dla pacjentów. Jak będzie zobaczymy. Oczywiście w Polskim Radiu 24 będziemy ten protest i ten temat związany właśnie z problemami ochrony Zdrowia na pewno kontynuować i niejednokrotnie podejmować. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.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 Brauna. Yy, zadziało się wiele rzeczy yy, też wizerunkowo, bo na przykład Jarosław Kaczyński przez ostatnie kilka, kilkanaście lat był takim totalnym hegemonem, jeśli chodzi o, yy, o to, kto jest liderem prawicy.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 go. Tak, tam się wspierały dwie koncepcje, jak po 2023 roku, kiedy PiS stracił władzę y, się pozycjonować, no i po wyborach prezydenckich, kiedy wyrosła bardziej radykalna, bardziej wyrazista konkurencja y, PiSowi, no podjęto decyzję, że... PiS też skręca w tą stronę bardziej wyrazistą, bardziej kontrowersyjnych i, i, i, i mocno stawianych postulatów, a nie w tą technokratyczną, którą reprezentuje Mateusz Morawiecki. I wydaje się, że to jest spór no, o takie zasadnicze wartości, czy to, czy, czy, czy, w którą stronę ta partia powinna iść. I nie jest to też totalne, jakieś totalne zaskoczenie. To znaczy wiele partii prawicowych w ostatnich latach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 I też nie wydaje się, żeby PiS, który skręcałby w, w, w taką stronę, był w stanie, był w stanie tych wyborców y, odbić. I y, właśnie taka, taka narracja, jaką, jaką pokazuje Mateusz Morawiecki, wydaje się tym, co, co, co obsługuje trochę inny elektorat. I tutaj na pewno nie chciałbym być osobą, która będzie wieszczyć już y, y, stuprocentowo pewny koniec PiSu i tak dalej. Kiedyś była taka książka i się bardzo źle zestaw.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 nie ma mowy o pasożytowaniu na jego partii, więc można sobie wyobrazić, że w najbliższych godzinach i dniach będą jakieś próby rozbicia tego Stowarzyszenia Morawieckiego i, i, i może to wywołać kolejne napięcia. Więc ciężko mhm. powiedzieć, jak ta sytuacja w tej chwili się rozwinie, ale jeśli, jeśli patrzyłbym na taką taktykę jakby obu stron...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 Ja tego, ja, ja, ja tego zupełnie nie rozumiem. Tak, po co, po co ta lista? Dlaczego, no, ale nie dlaczego to może grozić nie? brakiem dostępu? Bo jak rozumiem ograniczona lista będzie powodowała kolejki.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 No dobrze, teraz Sej, senat przepraszam, a potem pan prezydent yy, zobaczymy co się będzie dalej działo. Na razie projekt przeszedł przez sejm. Dziękuję pani bardzo pani bardzo Mecenas dziękuję. za rozmowę Katarzyna to wszystko z nami w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Autopromocja.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 Autopromocja.